Dobry wieczór witam Państwa. Witamy naszego dzisiejszego gościa, pan Pan Witkowski, kolejny Microwitz, ośrodek Karta, który zajmuje się projektami internetowymi i także serwis Historia i Media, które pan Wójkowski prowadzi. Tytuł już zawsze indywidualne są kiedy zapowiadałem poprzednim układzie, zatem sądzę, że Państwo są zainteresowani. Zaraz popuszczam się gościa do, do głosu, który jeszcze o liście. Lista jeszcze nie została z drugiej, Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się spowiedzieć, to, to jest do tego, do tego, jest jeszcze, bardzo proszę. Ostatnie zdjęcie, na którym lista jest jeszcze otwarta, potem już ją zamknie. E dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę Państwu kilka słów powiedzieć o. Rzeczy, które mnie dosyć bardzo interesują, i jakby kończąc tę, tę prezentację, też zaproszę Państwa do uczestnictwa w takim projekcie, który może Państwa zainteresować i który ma z, dosyć dużo wspólnego z tematem tego, tej prezentacji. No dobrze, to zacznijmy może w ogóle od porozmawiania o idei hakowania. To się może kojarzyć dosyć niedobrze. E, z, ale jakby podstawa znaczenia tego terminu jest, jak Państwo zaraz zobaczą, dosyć pozytywna. E, I żeby e, można mówić o hakowaniu z perspektywy historii internetu, tego, jak internet powstawał. E, 69 rok to jest powstanie arpanetu, czyli takiej zalążka e, współczesnego internetu, która, która się później zmieniała dosyć mocno z perspektywy zainteresowań Wojska przeszła na, na, na taką przestrzeń cywilną, ale co jest ważne, że kiedy, o tym piszą okazje, że kiedy powstawał internet, oprócz zaangażowania w niego uczelni, ekspertów, którzy pracowali nad nim, na nim bardzo profesjonalnie, nie mam od razu, w technologii internetu włączają się ludzie z zewnątrz. Tutaj mają Państwo cytat mówiący o takim w nie, rozwoju sieci lokalnych kursach amerykańskich, które powstawały troszkę obok tego oficjalnego wojskowego jeszcze internetu i w ramach tych działań wykształcono technologie, standardy, rozwiązania, które umożliwiały później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 E, Robić to tak, jak to jest napisane, dla samej przyjemności odkrywania czegoś nowego i ten wątek przyjemności dzielenia się wiedzą będzie się pojawiał jeszcze, jak będę mówił, zaraz w Wikipedii. E, e, tutaj już pokazuję, że, że tak naprawdę możemy tutaj mówił, czyli tej czyli tej e, budowania, e, zmieniania wiedzy, dostosowywania jej do własnych celów, odkrywania jej toższym amowom e, i od razu, też jest ten wątek dzielenia się z bez żadnych. E, ogranicza. I e, jak idziemy dalej w rozwoju internetu, w 1989 roku Tim Berners-Lee wprowadza standardy protokołu HTTP, który stał się podstawą tego, z czym 99% ludzi graje w internet, czyli sieci www. E, I Gazkarz e, pisze, pisze o tym, że e, Berners-Lee e, nie robił tego sam. On wykształcił jakieś, jakieś podstawy tych standardów.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 udostępnianiu, e, ostatnio Wikipedia, czy to jest to, nie, Fundacja Wikipedia, która e, zarządza e, infrastrukturą, no nie treścią, ale infrastrukturą. Wikipedia zrobiła badania takie szacunkowe e, edytorów, motywacji edytorów. E, Wikipedia zapytam się, dlaczego oni w ogóle wrzucają to hasło edytują i tak Jednym z najwyższych, e, najwyżej punktowanych, czy poprawniejszych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 Teraz pytanie, jak to się ma do może to jest źle postawione pytanie, troszkę jak uniwersytet jako e, instytucja notararowa, ale jak ten model, który funkcjonuje, czy ten model kultury wymiany danych, który y, jest oparty o internet, czy w tym internecie długo siedzi, jak on się ma do systemu akademickiego? Znaczy, y, bo, to jest jakieś takie napięcie, że z jednej strony jest instytucja, czy jest cały system, a z drugiej strony jest jakaś kultura, która jest trochę, jak mi się wydaje, na przegląd temu, temu systemowi. To widać, nie wiem, przy, na przykład w przypadku tego problemu pagiaków. W środku Karta jest co roku organizowana od 15 lat taki konkurs w historii bliskiej. To jest konkurs, gdzie e, dzieci z, e, młodzież z gimnazjum, z liceum e, produkuje takie prace historyczne w oparciu o rozmowy ze świadkami historii. i e, e, e, e, Jest profesjonalna jury. Mamy zawsze e, e, takie bardzo uroczyste finały w Zamku Klarska w warszawie e, I w tym roku dostaliśmy pracę, która była pod względem graficznym zrobiona idealnie. To była taka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 Znaczy, to jest e, cytat z e, takiego wywiadu z e, rektorem UMCS-u, który znalazłem e, w internecie. On jest trochę wyrwany z kontekstu, bo tu chodziło, e, e, w tej części wywiadu była e, rozmowa o tym, jak zmiany administracyjne, jakie jak zmiany administracyjne zachodzą na UMCS-ie. Ale e, ta fraza świątynia nie no, mnie strasznie jakoś za, zainteresowała. Bo, e, warto się zastanowić czy, to, czy to, to, ta wizja Uniwersytetu jako świątyni nauki pasuje do tego, co ludzie, którzy funkcjonują w tej kulturze danych, czy w kulturze otwartości oczekują od Uniwersytetu, czy oczekują pracy spotkanie ze świątynią. Tutaj nam się przydaje znowu tekst z początków internetu. Erika Rajmonda to jest taki hacker, który się programista, wielki yy, fan yy, dzielenia się treściami w internecie. Yy, może to ja nie dopowiedziałem, ale to, to jest ważne, że jak mówiłem o tym, tej wymianie czy tej otwartości przy powstawaniu internetu no, oczywiście nie, nie, nie dotyczyło nie wyłącznie sprzętu, czy, czy technologii, ale też oprogramowania. I yy, yy, wzięło się z pomocą programiści, którzy składali sobie różne kody, yy, że żeby oszczędnicy pracy pożyczali sobie fragmenty tego kodu od innych. Tak jakby w sklepku wkładali dalej te, te swoje produkty. Jak Państwo zobaczą, jak powstał Linux, to będzie to doskonałe wydarzenie. że Najpierw mamy Unix, który na początku jest dany, a od 1984 roku jest przejęty i nałożony jest na niego jakieś tam ograniczenia sprawy autorskiego. Później pojawia się Starman, który y, robi system GNU. GNU jest Unix, ale który, ten system GNU nie ma źródła. Znaczy on jest jakby...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 jakieś cechy, które mogą się nam, z nam pojawić, jeżeli w ogóle możemy to przenieść na e, system akademicki. E, tutaj uniwersalizm, oczywiście to był związek w ogóle z genezą uniwersytetów, jeśli e, ale to sakrym, to, to mi się wydaje jakby, tutaj najbardziej jakby istotne. No i też e, tutaj ten wątek komercyjny się pojawił dlatego, że e, może nie wynika bezpośrednio z samej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 bo on po opisuje, w jaki sposób programowali móc. Ja mam napisał, że były takie dwa modele programowania. Z jednej strony był model y, katedralny, model katedry, z drugiej strony model, model bazowy. Model katedry polegał na tym, że siedziało kilka osób y, i rezultaty ich pracy nie wychodziły poza to grono. Oni pracowali y, w swoim środowisku, y, nie konsultowali się na zewnątrz. Y, to był taki zamknięty model y, współdziałania. I teraz, jeżeli jeszcze raz odniesiemy się do tej wizji uniwersytetu świątyni czy katedry z katedry, z którą się kojarzy nam uniwersali czy jakiś projekt uniwersalistyczny, to jeżeli znowu spojrzymy na te relacje między kulturą a systemem akademickim, no to widzimy, że znowu jest tu jakieś napięcie. Tutaj Pierre Lewy o tym bardzo fajnie mówi w Drugim Potopie kiedy pokazuje, jak się zmienia w ogóle pojęcie uniwersalizmu, czyli ten, ten, ten projekt uniwersalizmu, że nie uniwersalizm, kojarzył który w życiu nie z wykluczeniem wcześniej, czyli na przykład mamy kulturę nie chcę to oczywiście spraszczać, bo to jest bardzo łatwe, mamy kulturę średniowieczną Europy, która w tym swoim wydaniu uniwersalistycznym wy, wyciąga, od, odgania na margines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 A pierwszy mówi, że cyberprzestrzeń, czy internet, jakby umożliwia nowe, nową wizję, czyli czy nowy system uniwersalistyczny, który działa na zupełnie niezasadzie. po prostu wciąga wszystko do siebie. W, w tym tekście jest taka wizja potoku. Tylko, że pierwszy potok wyglądał tak, że była jedna arka jednego na która odrychowała wobec kresnej noży, czyli oceanu. W przypadku cyberprzestrzeni mamy wiele ark. I tak naprawdę każda jest równa sobie, nie ma tego Ten uniwersalizm, ten potop jest, wszystko, tak naprawdę, nie wyklucza nikogo. I Google hmm. jest takim interfejsem tego, drugiego potopu, tej uniwersalności, która nie wyklucza, ale akceptuje wszystko, ponieważ w indeksie Google nie ma znaczenia, czy treść, na przykład o jedwabie, jakiś komentarz pochodzi,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 Maski katalog i wiadomo, że do tego katalogu różne rzeczy nie wejdzie. Nie tak jak archiwum, które też jest w stanie, chyba to pisało, że jest w stanie definiować to, co jest historią, czyli wykluczać pewne rzeczy, które nie, nie wchodzą do, do tego kanonu historii, historycznego, czy do tego kanonu materiałów, które mogą mówić nam też o przeszłości. Więc tutaj mamy e, tę kulturę, która jest kulturą danych, kulturą, kulturą otwartości e, i w której poruszamy się w w takiej rzeczywistości, która akceptuje wszystko. Jak, jak do, do tego właśnie ta instytucja, czy ten system akademicki, który cały czas, tak jak pokazałem, tam chce być, mieć ten charakter sakrum, charakter yy, świątyni wiedzy. I yy, tu jest znowu cytat z Reimonda. bo yy, mówiłem o yy, katedrze, jeden jednym modelu budowania, oprogramowania czy, czy modelu współpracy, no to bardziej ogólnie interpretować. Drugi model to jest model bazalny, czyli coś, co jest zupełnie, jakby ma zupełnie inny charakter. I tutaj ta, ta bliska i to, to, to jest jakby model, podstawa sukcesu Linuxu że on nie został zbudowany przez kilka osób, które siedziały gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu i klepały ten kąt i e, e, światło ogłaszały już finalną wersję, tylko e, współpracy, która polegała na tym, że robiono bardzo szybko jakieś prototypy, wysyłano jest na zewnątrz i czekano na feedback od ludzi. Właśnie od tych hakerów, którzy siedzieli przy komputerach i na własną rękę poprawiali ten kąt i odsyłali dalej, wymieniali się i e, mieli oczywiście jakieś motywacje, ale ja nie widzę do tego tylko i wyłącznie dlatego, żeby pomóc tym, tym, tym projektowi. Tutaj e, Castels pisze o tym, że e, w tej kulturze hakerskiej, w tej kulturze wymiany bardzo ważne jest to, jak on się e, buduje pozycję środowiskową, czyli im wprowadza lepsze, um, y, y, lepsze rozwiązania i lepsze poprawki zostaną zaakceptowane przez e, wszystkich projektantów, czy autorów no, oprogramowania, tym moja pozycja jest lepsza, tym większą, ma więcej do powiedzenia. Tym jestem wyżej w tej całej hierarchii, która wydawałaby się na początku zupełnie egalitarna. Czyli mamy z jednej strony katedrę, z drugiej strony bazę. I w tym bazarze jakby się kłębią tej idee. Tutaj ja to zaraz będę odnosił do do tego, co... Jak to można odnieść ogóle do funkcjonowania systemu akademickiego. I tutaj znowu Erlewi. Ja się z tym cytatem trochę nie zgadzam, bo mam bardzo... E, e, bardzo tak... To jest, wydaje mi się, że też dużo było, to wiele osób, ja też, też się ten, na tym często łapię, że patrzymy bardzo tak optymistycznie na, na te wszystkie zmiany. I tutaj... Kiedy mówię o podważaniu systemu, systemu regulującego naukę, właśnie przez to, że wszystkie treści są akceptowane, że cyberprzestrzeń czy, czy internet daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim grupom, czy, czy wszystkim ludziom, którzy do tej pory gdzieś byli poza, poza zainteresowaniem, to, to, to jest ważne, ale czy to automatycznie na poprawia sytuację? związane z systemem wiedzy. No tutaj e, Kins z kultem autora się kłania, czyli przez tak je, jego podejście e, pokazujące, że internet tak naprawdę niszczy kulturę, że e, on tam na przykład pokazuje jak system wymiany plików e, MP3 w internecie. Przekłada się na upadek takich niewielkich sklepów e, z muzyką, które były zawsze e, prowadzone przez ludzi, którzy tą muzyką żyli. Można było przejść do takiego sklepu, i porozmawiać o muzyce. Dostać no. jakąś taką poradę, czy jakby zostać wprowadzony w ten świat w nowe, w nowe kierunki, w jakieś nowe, nowe gatunki i tak W przypadku ściągania mp nie ma tego spotkania. To jest tak samo jak skorzystanie z biblioteki cyfrowej, że w przypadku biblioteki cyfrowej jesteśmy sami z interfejsem. Mamy jakiś katalog, mamy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 taki mogę w starach, o tym jak, to, to było zresztą bardzo szeroko komentowane w mediach też polskich, jak w ogóle nas, nasz mózg wpływa na, na nasz mózg, na to, jak, jak myślimy i rozumiemy. To, co się ostatnio pojawiło też w, w wakacje tekst o pamięci transakcyjnej, czyli o tym, że my już nie pamiętamy faktów i nie mamy w głowie wiedzy, którą, no, mówię o tym na przykład w przypadku historii, jak było, kiedy była jakaś bitwa i tak dalej, tylko my pamiętamy, gdzie te informacje możemy znaleźć. Czyli pamiętamy, wiemy, że jak piszemy kilka słów kluczowych, to nam wyskoczy wiedza, której, której szukamy, ale nie, nie, nie mamy już w głowie tej samej wiedzy, więc... To, to są naprawdę bardzo głębokie zmiany. I e, Dukaj też ostatnio, czyli jakiś czas tam opisał, no na omecie, bo też widziałem taki artykuł o tym, że nikt już nie czytał dobrych tekstów w internecie. Jest ten skrót, TLDR, To long didn't read, czyli za długie nie czytam dalej. Tak, jeżeli jest jakaś wypowiedź, jakaś dyskusja na forum, ktoś napisze jakiś elaborat na dwie, trzy strony, najłatwiej po prostu piszemy cztery litery i nie ma dyskusji, bo nikt nie chce tego czytać. E, więc to nie jest tak, że ten e, internet jest, idzie zawsze pozytywnie, że, że te zmiany są dobre, na wszystkich etapach, na wszystkich przestrzeni. Ale coś się na pewno dzieje. Czyli mamy ten, to napięcie między, nie, z jednej strony e, systemem produkcji wiedzy, to można mówić o produkcji oprogramowania, ale by trzeba było to maszyć e, głębiej czy, czy szerzej e, produkcji wiedzy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 I tutaj jest przykład bloga naukowego dosyć mocno. Znaczy zaraz zaraz po Państwo powiem, co to jest w ogóle blog naukowy, bo to, to dosyć dziwnie brzmi. Ale e, coś takiego się dzieje na blogach, które piszą nauce, czy docenzują artykuły naukowe, że w przypadku tego wypuszczenia nowych wersji, czy nowych idei, nowych komentarzy, koncepcji, to jest chyba główny.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 E, e, dyskutować na blogach, to, to mój, mój kolega, który służa też o tym mówił, że e, czasem taki blog pozwala zaangażować do e, pracy w ramach zajęć uczniów czy studentów, którzy na na, na się nie odzywają. Siedzą gdzieś tam w stylu, nic nie robią, ale jest jakiś blog, który jest, jest prowadzony przez e, prowadzony na, na, na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 To jest cytat z takiego filmu, którego z dzieła polskiej kinematografii z 2002 roku, który pokazuje też, jaki problem mamy w z myśleniem hakerów. że są ludzie, którzy mówią jakimś dziwnym językiem, zajmują się rzeczami, których ludzie nie mają zielonego pojęcia. Ten cytat akurat był strasznie wyśmiewany przez informatyków, którzy mniej więcej wiedzieli, że spróbować się maksymal przez cent się nie da. E, ale potwierdzam, że widzowie, którzy oglądali ten film mieli to nieszczęście, że niego poszli e, jakby nie, o tym nie widzieli ten stereotyp się utrwala o tym stereotypie Hankera pisze też Kostryms e, i to też pokazuje jak, e, jak my możemy o tym, e, o tym że, nie wiem, czy, czy jak Państwo się, jaki będzie tytuł tych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 Na trawniku, tak żeby szybciej dojść do tramwaju. Jest pojęcie life packing, czyli takiego usprawniania sobie życia przez korzystanie z odpowiednich narzędzi. Czy na przykład, jeżeli zainstalujemy na komputerze jakiś program, który, który będziemy sobie zapisywali, jakie rzeczy mamy do zrobienia konkretnego dnia, no to możemy mieć y, nadzieję, że produktywność nam, nam wzrośnie. To, to, to, to hakowanie ma dosyć pozytywne rekomendacje. Y, pozytywne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 też najprostszy chyba przykład atakowania akademii w Polsce. To jest serwis o którym Państwo pewnie trochę wiedzą. To serwis, który miał dosyć dużo, czy ma chyba duże problemy z polskimi wydawcami, ponieważ pojawia się tam bardzo dużo książek i zeskonionych nielegalnie. Tutaj mają Państwo notatki z jakichś wykładów, czy zajęć na UG w Universie Gdańskim.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 czy jak jesteśmy dla niej w dostępie do notatek z, z wykładu. To jest najprostszy przykład, jakby zaraz teraz pokazać, trochę bardziej skomplikowany. E, e, I trzeba o tym mówić w kontekście te, takiego kierunku, który mnie bardzo interesuje, czyli historii digitalnej. E, czy, co to jest? zaraz e, powiem. E, to jest takie w sposób patrzenia na historię z perspektywy bardzo cyfrowej i technologicznej. To jest taka nauka historyczna, której się nie, nie da robić bez narzędzi cyfrowych. To no, ma rozmaite konotacje. można tutaj mówić że przykład o to, są w procesie digitalizacji, udostępniania ehm, e, <suszy> z materiałów historycznych o budowaniu baz danych. O tym, jak na przykład, to jest też ciekawy problem, jak to, że mamy archiwum, które jest złożone nie ze skanów dokumentów, tylko z pełnych tekstów. Dokumentów, jak wpływa, jest możliwe, możemy przeszukiwać się Jak to wpływa na nasze relacje z archiwum? Jak to wpływa na pozycję instytucji archiwum? Czy w ogóle musimy do tego jak już przychodzić? Czy możemy musimy pytać archiwistów o to, żeby nam podali e, jakąś jaki e, jakiś zakaz treści? to możemy to wszystko samo zrobić, w ogóle nie przejąć się z miejsc? Ehm. I ponieważ jest to dosyć e, nowy e, kierunek, czy, Nowe zjawisko, to generuje masę problemów, w perspektywie, w perspektywie których ta możliwość szacowania wydaje mi się gdzieś tam uniało. No, bo to jest interdyscyplinarny kierunek, więc tutaj no, to współpraca między humanistami, czy historykami, ekistami, archiwistami i ludźmi, którzy umieją pisać programy. Ma bardzo wiele perspektyw od edukacji do takich już bardzo mocnych zastosowań do, do badań historycznych czy do opracowywania materiałów źródłowych. Płynę z definicji, czy w ogóle jest w jakiś sposób definiowana i trzeba to definiować. No i ten dosyć duży też akcent na komunikację naukową. Więc to zjawisko, ten kierunek, który gdzieś tam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 czy działać na jego granicy, pozytywnie działać, żeby tą historię digitalną dalej rozwijać? Tutaj, no, jeden z taki, już tu będę mówił o konkretnych narzędziach, ale one będą pokazywać też pewne cechy tego hackowania. Tutaj, Twitter pewnie każdy zna. Pojawiły się takie hashtagi, które grupują ludzi, nie wiem czy, kto, czy ktoś nie zna Diputora w ogóle. Okay. E, e, hashtagi, które jakby grupują wpisy o określonej tematy. Ty, teraz jak mieliśmy rewolucję czy wystąpienia rewolucyjne no, no, w Kraju Bliskiego Wschodu, to hasztagi też tak, tam bardzo ważne, e, ważną rolę odgrywały, bo wszystkie media jakby starały się obserwować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 na, na, na Twitterze. E, jaka jest treść tej komunikacji? E, to są przede wszystkim informacje o konferencjach, o nowych publikacjach, o wpisach na blogach, o grantach, e, o e, tym, że e, jest gdzieś możliwość znalezienia pracy w, w tym kierunku cyfrowej humanistyki. Te wszystkie relacje, tak jak te w tej kulturze hakerskiej, są peer-to-peer, -peer, nie ma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 Wydaje mi się, że np. komunikacja mailowa z jakimś... Ja miałem już napisać teraz z marszu jakiegoś maila do e, jakiegoś profesora stanów na temat jego publikacji, która mnie zainteresowała, bo z prośbą, żeby tę publikację podesłał, bo w prostu jest niedostępne, no to komunikacja mailowa, wyruszę jakąś relację, już taką prawie to może i szanowny Panie, zmotywować 30 razy tą, tą moją prośbę. W przypadku Twittera mogę to zrobić bardziej wprost. Bo taki jest charakter tej, tego serwisu, taki jest charakter tej komunikacji. Czyli to, to hakowanie tutaj też się moim zdaniem e, objawia dalej. E, no i tutaj też jest pytanie, na ile ta forma e, e, komunikacji, czy na ile samą programą wpływa na formę, e, formę komunikacji. To Właśnie nie chcę tego rozwierczać ja ale to, to, to jest to, o czym wiem że 140 znaków. Uniemożliwia stosowanie tytułów, uniemożliwia jakieś takie yy, naokoło y, zadawanie pytań, to wszystko musi być proste i to bardzo łatwo, czy moim zdaniem, bardzo mocno ułatwia um y, komunikację. E, znowu bloki, tak jak mówiłem, y, tutaj, y, które są traktowane y, nie jako alternatywa dla, dla artykułów naukowych w czasopismach. E, tylko jako uzupełnienie tej oferty czasowej, czyli e, publikowanie jakichś pierwszych wersji swoich tekstów, przykład, które mogą być recenzowane już na blogu i no, nie czy, czy po takiej recenzji mogą być uzupełniane, czy poprawiane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 Funkcjonować. Hipertekst to jest też bardzo ważne. bo o tym często zapominamy, że w artykule naukowym bardzo trudno jest, yy, znaczy dodajemy coś w rodzaju odnośników przepisy, tak? Ale w hypertekście mamy te przypisy czy to odnośniki bezpośrednio pod kliknięcia. Czytamy tekst, mamy jakieś odniesienie do jakiegoś artykułu w PDF-ie, klikamy i już mamy ten artykuł. Więc tutaj hypertekst też ułatwia yy, korzystanie z tego punktu Tą to, to komunikację też wzmacnia. Interaktywność, to, że można wydawać komentarze, że można się odwoływać do tego i robić to szybciej niż w przypadku całej dyskusji na temat na naukowych. Na Otwarty dostęp i wolę, licencje czyli coś, co jakby wynika też z, z tego charakteru internetu że nie muszę kupować, wykupować subskrypcji czy to pisma nie muszę iść do biblioteki, czy nie muszę być studentem, żeby skorzystać z danej treści. Mogę, Mam ją mogę tak naprawdę za darmo i. Bez, bez ograniczeń. No i tutaj jest, jest taki projekt, który akurat chyba jeśli chodzi o cyfrową humanistykę, ja się jakoś nie za bardzo, bardzo sprawdzę, bo ja też cały czas mówię o tym, tej perspektywie no, humanistycznej, a nie tej nauki takiej twardy science i tak dalej. Tutaj mają Państwo taki program serwis research blogging. On polega na tym, że on agreguje wpisy, które są recyzami artykułów naukowych.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 na granicy. W, aha, w Polsce ten, ten projekt też jest i yy, yy, są blogi, które są obrykowane, polskie blogi, które są obrykowane przez ten, przez ten system. E... No dalej. To jest taki, nie wiem, czy ktoś z Państwa korzysta. O, to właśnie. Yy, to jest taki system yy, organizacji yy, materiałów literatury, które prowadzimy sobie podczas zrobienia badań. Tutaj on jest bardzo mocno rozbudowany, już nie chcę też mówić o wszystkich jego opcjach, jak jest oczywiście dawny. Ale co jest ważne, że oprócz tego, że mamy go zainstalowanego na komputerze, możemy informacje o tym, jakie materiały, jakie artykuły, książki mamy na, na, na komputerze wysyłać do internetu. Czyli informujemy o tym, co mamy w bibliotece. I możemy na podstawie informacje, które są dostępne przez wszystkich użytkowników tak dalej, przeszukiwać te zasoby. Znajdować nową, odkrywać nową literaturę, jakieś nowe kierunki, nowe perspektywy naszych zainteresowań badań i też w jakiś tam sposób współpracować online w ramach grup zainteresowań. Ktoś się zajmuje na przykład badaniami nie ma. Z, z, z wpływu yy, yy, internetu na, na, na, na jakiś proces upamiętniania, no to jest szansa, że gdzieś tam znajdzie jakąś grupę, która się zajmie badaniem pamięci w nowych mediach i może sobie zobaczyć, jaka jest literatura udostępniona yy, przez użytkowników tej grupy, czego nie ma jeszcze na swoim że co powinien mieć, więc jest to jakieś takie działanie wspomagające, i serczy.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 Wettkamp to jest The Himalitist and Technologie Ale od dwóch czy trzech lat w Stanach, ale nie tylko w Paryżu, w Londynie. Eee, w Niemczech jeszcze chyba nie było. Wim, że w w Szwajcarii był chyba jeden. Eee, na nim się to jest spotkanie, takie naukowe, na którym... fazy e, naukowe, na którym w formie konferencji, czy parkami. Eee, wiem, że powodują, są też organizowane takie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 ale mogę Wam polecić, może się tym warto zainteresować. Ktoś, kto nie jest na tej konferencji, a czyta ten stream, może e, dowiedzieć się czegoś nowego, nie będąc. No, w przypadku tradycyjnych konferencji naukowych, jeżeli zobaczymy jaki jest czas od konferencji do publikacji konfer konferencyjnego, to, to jest jednak różnica duża, e, łagodnie mówiąc. E, no i Myślę, że to jest ważne też to, że te konferencje są bardzo nastawione stawione na taką szybko wymianę idei, na to, żeby nie próbować rozwiązać problemu jakiegoś, tylko pokazać jakiś problem, zasygnalizować jakiś kierunek, może też poznać się na bez tej, tej całej takiej formalnej i yy, bardzo często ograniczającej relacji o No i państwo się spotkali z, z tą koncepcją, to może jeszcze to krótko, że jakby, kiedy myślimy o hakowaniu uniwersytetu, kiedy ja się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że ta. Yy, idea otwartej nauki jest kluczowa. Że, to też znowu wynika z, tego, z tej idei e, e, z tego charakteru internetu przestrzeni wolnego dzielenia się wiedzą. To jest też... E, e, no, głównie chodzi o to, żeby rezultat pracy naukowców, którzy są finansowani z czy instytucji, którzy są finansowane z podatków, był dostępny dla wszystkich z dawno. Pytanie jest, czy to e, może nie w perspektywie takich nauki, np. na przykład w przypadku myślę, że to może mieć jakiś pozytywny wpływ na to, jak będzie wizerunek naukowców w społeczeństwie, czy jakieś przełożenie tego, co się dzieje na uniwersytecie, na, na, na, na, na, na społeczeństwo, na, na wiedzę taką, która gdzieś tam krąży. Możemy no bo muszę sobie wyobrazić jakieś hasło na wikipedii, które jest Pisane przez amatorów, którzy mają do do, do dostęp do kilkunastu książek na jakiś temat. I w, kiedy te książki wszystkie są gdzieś zamknięte w bibliotekach, wydawane w 300 czy 500 egzemplarza, to, to one tak naprawdę nie, nie schodzą na to, znaczy one ciągle się, no, w takim akademickim wieku. Jeżeli one byłyby e, właśnie w ramach idei otwartej na nauki, dostępne na w internecie, na przykład w Bibliotece cyfrowej nie To uniwersytetu, to. One mogą być wykorzystywane. Mogą być wykorzystywane przez regionalistów, którzy zajmują się wydaniem jakiegoś swojej no, części swojego regionu. Mogą być wykorzystywane e, do pisania jakichś prac maturalnych. Oczywiście to dużo zależy od e, czy, czy, czy zaliczenia, to dużo zależy też od języka, od, od tematu, bo wydaje, że nie wszystkie tematy e, tak łatwo e, da się przepracować transmitować z tego, z tego poziomu akademickiego na, na, na, na ten te, te niższy poziom. E, no ale jakby jest, jest taka idea i myślę, że ona jest dosyć zgodna z, z, tą, z tą koncepcją hakowania e, Akademii. I tutaj e, no a w, w sierpniu e, była to dosyć taka duża afera z e, Stanach, e, e, student yy, yy, zrobił coś niezwykłego, podpiął się do sieci yy, uczenianej, jednego z studentów, który był uniwersytet yy, i wyciągnął yy, z tej sieci 5 milionów yy, artykułów naukowych z w subskrypcji i prehistory. I o, automatycznie republikował je w sieciach peer-to-peer, i w no, takich e, serwisach, które umożliwiają szczeganie bik To było 5 milionów artykułów. Pan e, został od razu oskarżony o no, e, wprowadzenie zagrożenia w bezpieczeństwie. Tym, jest podobno w Stanach taki, e, e, taki przepis. No, w każdym razie e, podpadało to pod jakąś sankcję karną. Co ciekawe, po wszystkim, czy jest to o które Pisał, że umywa ręce i w ogóle nie chce karania tego człowieka, e, ale jednak system sądowniczy amerykański nadal tę sprawę e, chciał prowadzić i postawiono formalne oskarżenie. A co, co więcej, często po, po kilku tygodniach udostępnił za darmo, czy uwolnił w internecie dostęp do e, masy artykułów e, naukowych z domeniu publicznej, które do tej pory były w płatnej subskrypcji. I tutaj mają państwo fragment manifestu tego człowieka, który, tak jak każdy manifest, jest trochę za bardzo pełen patosu, ale jakby główną ideą tego działania było to, że jak udało się gdzieś wyczytać, koszty subskrypcji niektórych czasopism naukowych w ciągu kilku lat wzrosły nawet o na 500%. A cały czas mamy jakiś kryzys. Też ogranicza budżetu na biblioteki, na, na, na wykupywanie I w przypadku na przykład uczenia migracji, tutaj raczej nie ma problemu, bo one są w miarę zamożne, ale w przypadku uniwersytetów, które funkcjonują gdzieś na krajach rozwijających się, to jeszcze I to była jakaś forma protestu, nie wiem, próby zwrócenia uwagi na, na to, że ten system e, e, dystrybucji wiedzy zawartych w czasopismach naukowych jest trochę niesprawiedliwy. Że te pieniądze, które się robi na e, sprzedaży subskrypcji, e, one jakby nie, nie, nie są za bardzo sprawiedliwe. E, ja tutaj nie, nie, jakby nie popieram Naszą, ja też Sabel, który jest takim e, czołowym. E, człową postacią ruchu Open Access, powiedział, że jakby co do treści czy wizji krytyki tego systemu dostępu do wiedzy, do artykułów naukowych, Schwartz ma rację. Jeśli chodzi o metody, no on jest całkowicie przeciwny. Open Access tutaj stanowi bardzo mocny akcept na legalizm działań. Ale to pokazuje, że w tym hakowaniu Akademii można czasem pójść za daleko. Znaczy można za tak jak ja na początku mówiłem, że ja chciałbym widzieć to pakowanie Akademii jako takie pozytywne działanie na, na granicy systemu akademickiego na pozytywne zmienianie do wpływanie na, na jego pozytywne zmiany, a nie przekreślanie czy kwestionowanie. I tutaj, już kończąc, rzecz, o której chciałem powiedzieć. Wspólnie z Hartem, z Krakowa eee, robimy taki projekt test testowy i eksperymentalny. Eee, chcemy do 10 listopada zabrać do takiej, takiego e który będzie zazniony w nowej licencji. Jest taka sama licencja, jak ma Wikipedia. O tym, jak eee, w polskich warunkach eee, wygląda to hakowanie uniwersytetu, czyli na ile te pojęcia, takie jak Open Access, jak nie, nauka 2.0, które gdzieś się też tam pojawia w niektórych opracowaniach, czy, czy, czy, czy wizjach, e, są adekwatne do tego, co się w Polsce e, dzieje. To, czy w jaki sposób internet e, jest wykorzystywany przez studentów, w jaki sposób internet jest wykorzystywany przez doktorantów, przez pracowników naukowych, czy Tutaj jestem ciekawy, ile będzie tekstów na temat piractwa, na, na temat piractwa jako formę dostępu do zagranicznej literatury e, naukowej. E, Jaki jest. E, no, właśnie zobaczymy. w momencie, że ten projekt się udaje, zachęcam Wesła do tego, żeby wziąć w nim udział. To nie chodzi o zbieranie tekstów naukowych, bo ma przysłać dwóch czy trzystronicowy esej, nawet bardzo krytyczny w ogóle do, do samej idei hakowania.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 w projekcie zaproszenia do, do uczestnictwa w nim. E, no i chyba to wszystko. Więc e, może tylko zamykając moją prezentację, żebym jeszcze raz powiedzieć, że e, warto się zastanowić, czy Internet nie jest przestrzenią, znaczy to, tak jak powiedziałem, mamy e, jakieś napięcie między kulturą, w której funkcjonują studenci, które też funkcjonujemy tą kulturą otwartości, wymiany, bezpiecznego dostępu y, do wiedzy, którą, do której nas przyzwyczajamy. A z drugiej strony, systemem akademickim, który ma cały czas jakieś ciąg, do dobycia do, do, do tą katedrą, tą świątynią, tym, tym salą. Gdzieś tam pomiędzy y, pojawia się ta idea hakowania uniwersytetu, tak, żeby trochę ten system akademicki y, podkopać pozytywnie, żeby trochę na własną rękę.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 Proszę o pierwsze pytanie do wykładowcy. bardzo dobra uwagę, bo ja tutaj mówię o tym, tym Twitterze, który jest taką przestrzenią takiej aktywności, bardzo, bardzo intensywnej komunikacji, czy o blogowaniu, ale jakby zobaczyć, kto, kto bloguje, kto, kto tam twituje, to są ludzie, którzy mają jakiś system finansowania jednak zapewniony, czy oni nie siedzą w domu, nie, czy pracują na uczelni, pracują w jakichś instytucjach i to robią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 I, ale to jest zupełnie inna sprawa, ale myślę, że to też nie rozwiązuje, nie rozwiązuje sytuacji. W przypadku różnych projektów programistycznych tutaj ten crowdfunding się, się jakoś sprawdza, bo, że po prostu dotują jakieś projekty rozwoju, oprogramowania itd. czy gier, czy, czy jakichś systemów. Nie wiem, czy w przypadku nauki to by miało sens, to, to jest otwarte to jest pytanie, ale myślę, że perspektywa jest bardzo, to pytanie było bardzo ważne, że mimo wszystko jednak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 Moim zdaniem bardzo ciekawie to widać, kiedy weźmiemy przyjrzymy, przyjrzymy się tym relacjom, sposobowi, w jaki opisałeś hakerów, którzy na dobrą sprawę swoją aktywnością i pracą wytwarzania wiedzy wytwarzaniu wiedzy, usprawniali system, system internetu, projekt zakrojony na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 Proces hakowania może odbywać się tylko w oparciu o pewien zestaw celów. E, mówiłeś tutaj głównie, takie tak, tak miał, miałem wrażenie, o celach zestawach celów e, e, indywidualnych. czyli gdzieś, gdzieś w obrębie e, produkcji naukowej, odbywającej się po, e, po, poza internetem, jakieś kolektywne próby hakowania internetu, e, internetu e, powiązane z projektami z, z szerszej zmiany społecznej? A, czy w ogóle wykluczasz taką możliwość, bo jeżeli myślę o pojęciu hakowania i procesie hakowania, a, to myślę o przechwytywaniu całych instytucji, a nie tylko drobnych fragmentów a, etapów a, czy. czy, czy, czy, czy, czy, czy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 Chciałbym usłyszeć szerszą definicję hakowania i do odniesienia tego do, do, do przekrytywania całości instytucji oraz czy znasz jakieś szersze projekty ukierunkowane na hakowanie instytucji naukowych pod kątem hmm. szerszych zmian społecznych. Czy... Zapytam cię, czy są może jeszcze jakieś pytania na sali? Wtedy zebraliśmy ich kilka i zmasowaliśmy. Już późno, nie? No. Znaczy ja tutaj od razu pomyślałem o, takiej, o takim projekcie zupełnie pozainternetowym, który ma chyba dosyć długą już tradycję, czyli takiej koncepcji Uniwersytetu Robotniczego, czy takiego e, e, zejścia trochę z nauką poza to brzydką względem naukowym, znaczy to środowisko, które jest w jakiś sposób tam separowane od społeczeństwa i wejścia. Tutaj czytam ostatnio karta wydana, którą trochę autobiografię, Guronia, i tam się te wątki pojawiły. Ja nie jestem ekspertem od, od uniwersytetu, prowadzę, więc nie chcę tutaj się wypowiadać na ten temat za bardzo, ale wydaje mi się, że to jest jakiś taki projekt, który można podpiąć pod tym dehakowaniem. Oczywiście też można sobie wyobrazić, że internet dziś mógłby być jakimś narzędziem wspomagającym ten, ten proces. No i wydaje mi się, że to od razu o tym pomyślałem. czy, czy nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, czy jeszcze... Nie ma dobra odpowiedź. powiedzieć. A <grym> jeśli nie ma pytań a na sali, to w takim razie chyba Pozostaje nam podziękować za uczestnictwo i zaproszenie. Kolejny wykład, panu. w którym ja, Chrystyn Środkowski, plus Magdalena Rona, z Uniwersytetu Gdańskiego będziemy starać się przykryć Państwa uwagę do, do, do, do, do, do przemian i warunków, warunków pracy. Do, doktorantów, a także o możliwych sposobach organizacji oporu e, na uniwersytetach, o istniejących inicjatywach, o przeszłych inicjatywach i o przyszłych inicjatywach. Z tego co widzę, większość Państwa e, rekrutuje się właśnie z tego akademickiego środowiska, więc może będziemy mieli żywszą dyskusję. Dzie dziękuję. dziękuję. Je vous